Jednym z częściej zadawanych pytań spośród pacjentów, którzy poddają się operacji plastycznej nosa, jest pytanie o to, czy ich nos w trakcie zabiegu musi być łamany. Najprościej mówiąc, to zależy. To zależy od tego, czy zniekształcenie, które chcemy skorygować, dotyczy części kostnej, czyli tej górnej, nieruchomej, twardej części nosa, czy jego części chrzęsnej, która jest mobilna i ruchoma. W przypadku, kiedy pacjentowi przeszkadza zbyt duży nos, zbyt garbaty nos, zbyt szeroki bądź skrzywiony nos w jego górnej części, wtedy musimy wykonać łamanie nosa, czyli osteotomię nosa. Pragnę tutaj dodać, że to łamanie nie jest procesem przypadkowym, tylko jest to proces bardzo precyzyjny, w trakcie którego chirurg przy pomocy specjalnych ostrych narzędzi przecina kość w zaplanowanym wcześniej miejscu. Dzięki temu możliwe jest uruchomienie tej e, części kostnej i e, jej prawidłowe ustawienie. E, natomiast w sytuacji, kiedy problemem dla pacjenta jest e, zbyt szeroki czubek, zbyt wąski czubek, e, niesymetryczne skrzydełka, e, czubek zbyt zadarty bądź czubek opadający, wtedy mamy do czynienia ze zniekształceniem chrzęstnym, które nie wymaga łamania nosa, nie wymaga osteotomii. W tych sytuacjach zmiany kształtu części chrzęstnej nosa wykonujemy przy pomocy specjalnych szwów, przeszczepów chrząstek bądź usuwania nadmiaru chrząstki. Oddzielnym problemem jest tutaj przegroda, która wchodzi w skład części chrzęstnej nosa. Jeżeli mamy do czynienia ze skrzywieniem tylko przegrody, wtedy operacja nosa może być wykonana bez osteotomii, bez jego łamania. Natomiast jeżeli skrzywieniu przegrody towarzyszy też skrzywienie części kostnej nosa, wtedy musimy wykonać operację, która dotyczy zarówno części chrzęsnej, jak i kostnej. Jest to określane totalną bądź całkowitą korekcją nosa.